Bajki i baśnie polskie Janina Porazińska, Kozucha Kłamczucha Za górami, za lasami wędrowała dziewczynka. Zazulka się nazywała. Sama jedna była na świecie, ani ojca, ani matki nie miała, ani brata, ani siostry. Miała być dziesięć latek i spłowiały wełniaczek. Wędrowała to szerokim gościńcem, to wąską drożyną. Służby szukała. Aż zaszła do wsi i zastukała do pierwszej chaty. Fit, fit, odemknęły się stare drzwi kołkami nabijane. I na próg wyszła gospodyni. Pozdrowiła Zazulka gospodynie i o służbę pyta sam raz mi przychodzisz, dziewuszko, akurat nie szukałam pastuszki do mojej kozy, co mi ją sobie wczoraj na jarmarku ukupiła. I Zazulka u gospodyni została. Na drugi dzień rano gospodyni mówi, wypędź, że Zazulko kozę na pastwisko, za tą grobelką będzie łąka, paść tam kozę do wieczora. Pędziła za zulka kozę i pasie ją, pasie, gdzie trawa najbujniejsza, soczysta, gdzie ziółka najmilej pachnące. I Jeszcze jej z zagajnika liści przynosi i jeszcze jej na rowem koniczynkę zrywa. Napasła ją, napasła, u źródełka napoiła, do domu pędzi. Wychodzi przed próg gospodyni. Najadłaś się kusko? A kozucha kłamczucha na to. Nic nie jadłam, gospodyni, Jakem biegła przez mosteczek, chwyciłam jeden listeczek, jakem biegła przez grobelkę, chwyciłam wody kropelkę. Aleś przecie gruba jak beczka, mówi gospodyni, a kozucha kłamczucha na to. Ten jeden boczek spuch od jedzenia, ten drugi boczek spuch od niepicia, ani za grosik nie ma we mnie życia. Rozgniewała się okrutnie gospodyni na Zazulkę, wieczerzy jej nie dała. — Popróbuj, jak to dobrze być głodną. Na drugi dzień znów Zazulka pędzi koza na łąkę i znów pasie ją dobrze, pasie do wieczora, a potem u źródła ją poi do domu przygania. Wychodzi przed próg gospodyni, pod bokie się bierze i kuski pyta. — Najadłaś się kusko, a kozucha kłamczucha na to. — Nic nie jadłam, gospodyni. Jakem biegła przez mosteczek, chwyciłam jeden listeczek. Jakem biegła przez grobelkę, chwyciłam wody kropelkę. — Aleś przecie grubo jak beczka — mówi gospodyni. A kozucha kłamczucha na to. — Ten jeden boczek spuch od niejedzenia. ten drugi boczek spuch od niepicia, picia, ani za grosik nie ma we mnie życia. Rozgniewała się okrutnie gospodyni na Zazulkę. Wygnała ją z chaty. Idźże na cztery wiatry. Takiej pastelki mi nie trzeba. Przychodzi do gospodyni piesek hałasek. Hał hał, gdzie zazulka? Wypędziłam ją. Źleście zrobili gospodyni. Przychodzi kotek wąsatek. Mię, mię. Gdzie jest zazulka? Wypędziłam ją. Źleście zrobili gospodyni. Jakże źle, kiedy mi kuskę głodziła. Hau Nie, miau, Nie wiadomo, czy to prawda, zamyśliła się gospodyni. Ano, sama się przekonam. Na trzeci dzień gospodyni sama kozę wypędza, ale dla niepoznaki krótki wełniaczek kładzie, chusteczkę dziewczyńską na głowę zawiązuje. Za zazulkę się przebiera. Pasie kozę, pasie, gdzie trawy najbujniejsze, gdzie ziółka najwonniejsze. I jeszcze liście zagejnika jej znosi i jeszcze koniczynkę z nadrowu jej zrywa. A od żyta traweczką, aby odgania. Przypędziła kozę do domu i do izby chyżobiegnie. Długi wełniak zaodziewa, czepiec na głowę wkłada i przed sień wychodzi. Najadłaś się kusko? pyta. A kozucha kłamczucha na to. Nic nie jadłam gospodyni. Jakem biegła przez mosteczek chwyciłam jeden listeczek. Jakem biegła przez grobelkę chwyciłam wody kropelkę. I jeszcze do tego pasterka nie żałowała kija dębowego. Obiła mnie niepoczciwie, że ledwie żywie. Toś ty taka kłamczucha wrzaśnie gospodyni. Pasłam cię cały dzień, a ty mi mówisz, żeś głodna? Traweczką cię zaganiałam, a ty mówisz, żeś kijem obita? Łeb ci utnę. I pobiegła gospodyni po siekierę. A koza przerażona zerwała się ze sznura i chopsa do lasu. Do lasu uciekła. Idzie koza po lesie, po lesie i myśli. Trzeba by sobie jakieś mieszkanie zdobyć. Natrafiła na chałupkę lisa. Więc na progu stanęła, kopytkiem zastukała i groźnym głosem zawołała. – Jestem koza niezabita, mam żelazne rogi, żelazne kopyta, rogami cię za kole, ogonkiem cię wymiotę i w szczere pole, umykaj pokryź żyw. Przeraził się lis i uciekł, a koza wprowadziła się do lisiej chatki. Idzie lis lasem, idzie i rozmyśla. – Gdzie ja się teraz podzieję? Przecież to była moja chatka. Pójdę do wilka, poproszę go, niechaj tego zwierza z mojej chaty wypędzi. Idzie, idzie, spotkał wilka. Wilczku, wilczku, szary bracie, pomóż mi. Miałem chatkę dla siebie, dla żony, dla dziadek. Przyszedł jakiś srogi zwierz i wygnał mnie. Nie mam gdzie się podziać. Wypędź, wilczku, szary bracie, tego zwierza. A no dobrze, mówi wilk, prowadź mnie do swej chaty. Przyszli, wilk łapą we drzwi zastukał i woła. – Hej, hej, ktoś tam w las, wychodź zaraz, bo to lisia chatka. A koza groźnym głosem zawołała. – Jestem koza niezabita, mam żelazne rogi, żelazne kopyta, rogami cię za kole, ogonkiem cię wymiotę w szczere pole. Umykaj póki żyw. Przeraził się wilk i uciekł. Idzie znów z lasem, idzie i rozmyśla. Gdzie ja się teraz podzieję? Przecież to była moja chatka. Pójdę do niedźwiedzia. Niechaj mi tego zwierza z chaty wypędzi. Idzie, idzie, spotkał niedźwiedzia. Misiu, misiu, mocny bracie, pomóż mi. Miałem chatkę dla siebie, dla żony, dla dzieci. Przyszedł jakiś srogi zwierz i wygnał mnie. Nie mam się gdzie podziać. Mocny bracie, wypędź tego zwierza. – No dobrze, mówi niedźwiedź, prowadź mnie do swojej chaty. Przyszli. Niedźwiedź łapą we drzwi zastukał i woła. – Hej, hej, ktoś tam przed. Wyłaś zaraz, bo to lisia chatka. A koza głośnym głosem zawołała. – Jestem koza niezabita, mam żelazne rogi, żelazne kopyta. Rogami cię za kole, ogonkiem cię wymiotę w szczere pole. Umykaj, póki żyw. Przeraził się niedźwiedź i uciekł. Idzie znów lis lasem i rozmyśla. Gdzie ja się teraz podzię? Przecież to była moja chatka. Pójdę do jeża, poproszę, niechaj mi tego zwierza z chaty wypędzi. Jerzu, Jerzu, mały bracie, pomóż mi. Miałem chatkę dla siebie, dla żony, dla dziadek. Przyszedł jakiś srogi zwierz i wygnał mnie. Nie mam się gdzie podziać. Wypędź, mały bracie, tego zwierza. A no dobrze, mówisz, Prowadź mnie do swej chaty. Przyszli, jeż łapką we drzwi zastukał i woła. Hej, hej, ktoś tam szedł. Wyłaj zaraz, bo to lisia chatka. A koza groźnym głosem zawołała. Jestem koza niezabita. Mam żelazne rogi, żelazne kopyta. Rogami cię za kole, ogonkiem cię wymiotę. szczere pole. Umykaj, póki żyw. Ale jesz się nie przeląkł. Tylko srogim głosem zawołał. A ja jesz? Kole też. Kolcami cię zatłukę, będziesz miała naukę. Wdrapał się jeż na dach. Zwinął się w kulkę i dymnikiem ryms prosto na grzbiet kozy. Koza strasznie wrzasnęła, rogami drzwi wyważyła i w świat uciekła. Idzie Zazulka pustym gościńcem i płacze. Nocka niedaleka, ona nie wie, gdzie się podzieje. Głodna, garsteczką jaguta by po drodze pojadła. Utrudzona. Zobaczyła stuk siana na łące. W tym stoku się prześpie, myśli. — Może jutro do jakiejś wsi dojdę? Umościła w stogu dołek, już zasypia, a w tym słyszy, idzie ktoś gościńcem i głośno szlocha. — Och, jako za nieszczęśliwa! Idę, idę, ledwie żywa. Dźwigam na grzbiecie jeża, okrutnego zwierza. Krewka po boku się toczy, krewka zalewa mi oczy. Och, ja koza nieszczęśliwa, idę, idę, lwie żywa. Wyjrzała Zazulka na drogę, toż to kozucha kłączucha. Jerz się na jej grzbiecie miota kolcami kuje. w sierść kozy się zaplątał, wyplątać się nie może. A pójdźże tu koza, to ci pomogę. I wyplątała Zazulka jeża z koziej sierści. W stogu obie się przespały, a gdy słonko wstało, z powrotem do gospodyni powędrowały. Przyszły pod drzwi kółkami nabijane. Koza na progu uklękła, rogami w próg uderzyła i pokornie zabyczała. – Och, jak ucha, byłam kłamczucha, dobrze mi jadła, dobrze mi piła i nigdy bita nie była. Darujcież mi, gospodyni! Wyszła gospodyni przed próg, zobaczyła kozę, Zobaczyła Zulkę i bardzo się uradowała. Zaraz kozeł za gródce zamknęła i siana jej do żłupka dała. Zaraz stół białym płótnem nakryła, dzbanek z kwitnącą gałęzią lipy na nim postawiła, chleba nakroiła, mleka z miodem w kubki nalała. A pójdź, Zulko, daruj mi winę i na znak, że nie masz do mnie żalu, przełam się ze mną chlebem. Do dziś dnia za górami. Za lasami żyją szczęśliwie gospodyni, zazulka i koza. Teraz, gdy koza już nie kłamie, trzeba ją jakoś inaczej nazwać. Ale jak? Może wy właśnie znajdziecie dla niej dobrą nazwę? Koniec.